Kukurydza to coraz popularniejsza uprawa rolnicza, już ponad milion hektarów w naszym kraju jej uprawiamy, ale rolnicy wciąż mają różne pytania, bo nie tylko chodzi o to, żeby dobrą odmianę wybrać, dobrze ją nawozić i dobrze ją chronić, ale również o to, kiedy ją ciąć, na jakiej wysokości ciąć. To są tematy, które dzisiaj rolników najbardziej interesują, a o tym najlepiej wie dr Paweł Beres z Instytutu Ochrony Roślin. Panie doktorze. Część rolników zostawia odmiany ziarnowe na polu, żeby ziarno dosuszyło się w sposób niejako naturalny. Część rolników stwierdza, że skorzysta z suszarni. Którą drogę wybrać, która jest lepsza również ze względu na szkodniki? Tak naprawdę drogę, którą wybierze rolnik, no właśnie zależy od tego, jak w danym roku, na danym polu wygląda szkodliwość tych najważniejszych szkodników kukurydzy. No, tym najważniejszym szkodnikiem kukurydzy jest w tej chwili omacnica prosowianka. Jak wiadomo, szkodnik ten występuje praktycznie od czerwca na roślinach kukurydzy, aż do, niestety do końca okresu wegetacji, czyli nawet październik, listopad. I problem polega na tym, że jeżeli mamy bardzo duże zagrożenie ze strony tego gatunku, widzimy wiele złomów roślin kukurydzy wiele kolb uszkodzonych, to musimy tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby nie czekać, aż te rośliny po prostu nam ten szkodnik wyłamie. Duża liczba złomów w okresie Koniec września, początek października to jest znak, że powinniśmy właśnie bardzo ostrożnie podejść do tego gatunku i jeżeli omacica prosowianka występuje w dużym nasileniu, to nie czekajmy, aż ziarno nam dojdzie do tych, tych jak najniższych wartości wilgotności, tylko starajmy się je zebrać nawet troszeczkę wcześniej, nawet do podwyższonej wilgotności, z uwagi na to, że pod koniec okresu wegetacji pod wpływem warunków meteorologicznych dalszego żerowania szkodnika może wystąpić bardzo duża liczba złomów łodyg poniżej kolby. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że ziarno co prawda będzie już suche, ale będzie zjedzone. Będzie, będzie zjedzone, albo będzie, będą kolby razem z całymi roślinami leżeć na glebie, gdzie siłą rzeczy nie będą w stanie, nie będzie można ich zebrać przez header Kombajnu. Także do termin zebrania ziarna dostosujmy do aktualnej sytuacji po prostu ze szkodnikami czy też chorobami na polu. No właśnie, to jest termin zbioru ziarna, ale jeszcze druga istotna rzecz, tu w przypadku bardziej kukurydzy też kiszonkowej ma znaczenie. Na jakiej wysokości właściwie kukurydzy należałoby ciąć? Specjaliści z LG Animal Nutrition mówią, że ciąć bardzo nisko. Rolnicy z kolei obawiający się mykotoksyn mówią ciąć jak najwyżej. Te średnie krajowe zalecenia to jest te 30-40 cm. Na co rolnik powinien zwracać uwagę? Jakimi elementami, jakimi parametrami, jakimi zjawiskami się kierować, wybierając wysokość cięcia na konkretnym polu i decydując, czy 30, czy 45? W okresie, kiedy zbiera się kukurydzę na kiszonkę, to jest to z reguły wrzesień, już nie musimy aż tak... Tak, bardzo patrzeć na wysokość cięcia pod kątem oczywiście szkodników kukurydzy, omacicy, prosowianki. Ona w, w tym okresie żaruje jeszcze z reguły w nadziemnych częściach roślin kukurydzy, czyli powyżej kolby lub no, niekiedy również poniżej kolby. No i siłą rzeczy, kiedy kosimy te rośliny, zbieramy, no to mechanicznie również niszczymy gąsienice, które znajdują się wewnątrz tkany. Problem polega jednak na tym, że w okresie września część gąsienic może już nam wejść w podstawę łodygi kukurydzy. Dlatego też bardzo ważne by było, żeby czy to w ogóle przy zbiorze kukurydzy kiszonkowej czy kukurydzy ziarnowej dokładnie zagospodarować te resztki pożniwne, które pozostają. Wróćmy jeszcze do szkodnika, który jest w łodygach, bo to znaczy, że co, że my zetniemy kukurydzę razem ze szkodnikiem w środku i zakisimy nie tylko kukurydzę, ale i szkodnika. Tak, no i szkodnika, tak, oczywiście szkodnik, szkodnik znajduje się wewnątrz rośliny, więc siłą rzeczy go zbieramy. No niemniej to nie stanowi żadnego zagrożenia, bo po prostu no ginie, ginie zmielony w tych procesach całych mechanicznego zbioru, później w procesach, procesach fermentacyjnych. Także jest to nie taka stanowi... wkładka mięsna. Jest to taka wkładka mięsna, także z tym się absolutnie nie przejmujmy. Ale co ze wkładką grzybową, czyli z mykotoksynami? Z mykotoksynami, no to tutaj jest problem. Jeżeli widzimy, że mamy plantację tak naprawdę silnie porażoną przez grzyby z rodzaju fuzarium, chodzi tutaj głównie mi o fuzariozę kolb oraz tak zwaną zgniliznę korzeni z zgorzel podstawy łodygi, zwaną fuzariozą łodyg. Jeżeli widzimy, że nasilenie tych chorób jest bardzo duże, no to możemy oczywiście pobrać później próbkę i sprawdzić, prawda, czy są, jest zawartość tych mikotoksyn w plonie, bo to jest bardzo bardzo ważne. A tu wysokość cięcia ma znaczenie, że mikotoksyny gromadzą się w niższej, jak niektórzy twierdzą, części rośliny? Grzyby z rodzaju fuzarium, atakują one wszystkie części roślin kukurydzy, począwszy od młody, skończywszy, skończywszy na kolbach. Także wszystko zależy, jak w danym roku, jak jest duże nasilenie występowania tych poszczególnych chorób oczywiście. Czy jest jakiś sposób na mikotoksyny, jeśli wiemy, że one są w naszej Roślinie, no, co wtedy zrobić, jak zaradzić? Tak naprawdę nie mamy nigdy pewności, czy są mikotoksyny. bo ale musimy już zbadamy i stwierdzimy, że są. A to już, będzie, to już wtedy będzie za późno, tak naprawdę. To już jest po kwiatach. To już jest po kwiatach. Musimy pamiętać o tym, że mikotoksyny wytwarzają w większości przypadków grzyby z rodzaju fuzarium. Ale sama obecność grzybów z rodzaju fuzarium nie gwarantuje nam, że będziemy mieć mikotoksyny. Bo grzyby te wytwarzają mikotoksyny w odpowiednich warunkach. Kiedy to jest, jest ostatni dzwonek? Tego też dokładnie nie możemy określić. Co powinniśmy obserwować? Obserwować rozwój grzybni na roślinach. To jest bardzo ważne. Jeżeli widzimy, że grzybnia taka biaława, różowa, czerwonawa intensywnie nam się rozwija, na przykład na kolbach, na liściach okrywowych, to jest taki sygnał, że może dojść do silniejszego skażenia mikotoksynami. Ale nigdy nie mamy pewności, że te mikotoksyny będą. Niemniej musimy pamiętać o tym, że... Oprócz tego, że grzyby właśnie fuzaryjne wytwarzają te mikotoksyny, to same jednak wpływają na ograniczenie wysokości i jakości plonu. To jest jeszcze dodatkowa, dodatkowy element. Mikotoksyny to jest ta jedna z, jedna z części szkodliwości tych grzybów. Także tu jeszcze dodatkowo występują straty ilościowe i jakościowe w plonach. Wróćmy do najważniejszego szkodnika, do omacnicy prosowianki. Jak właściwie to się stało, że omacnica jest tak poważnym problemem dzisiaj? Ma doskonałe warunki tak naprawdę dla swojego rozwoju. No, szkodnik ten występuje w Polsce od 70 lat. Dokładnie został wykryty po raz pierwszy na kukurydzy w latach 50. XX wieku w okolicach Wrocławia. Ale z racji tego, że wiadomo, kukurydza cieszy się niesłabnącym wręcz zainteresowaniem, zaczęła być uprawiana w innych regionach kraju. No i niestety za tym, za tą rośliną poszła również Omancica prosowianka, sukcesywnie przesuwając zasięg swojego występowania z kierunku kraju ku północy. Na chwilę obecną wszystkie 16 województw jest opanowane. Z naszych badań wynika, że 60% powiatów, wszystkich powiatów w Polsce jest już zasiedlonych przez tego szkodnika. Warunki meteorologiczne tutaj również odgrywają bardzo ważną rolę. Jest to szkodnik ciepłolubny, w chwili obecnej widzimy, że ostatnie lata są wyjątkowo ciepłe, to sprzyja po prostu rozwojowi szkodnika, jego namnażaniu się. Mamy duże problemy z chemicznym zwalczaniem tego szkodnika, właśnie z poprawnym stosowaniem agrotechniki. Stosuje się coraz więcej uproszczeń agrotechnicznych, monokultur, systemów bezorkowych a one wpływają na wzrost po prostu liczebności tego gatunku. Stąd tej omacicy po prostu staje się, co, z roku na rok jest coraz więcej. i też troszeczkę sami jesteśmy temu winni. Częściowo, oczywiście tutaj wiele winy leży po naszej stronie, ale nie zapominajmy, że również tutaj pogoda, to dostosowanie się szkodnika do zmieniających się warunków w agroklimatycznych, tutaj to również jest bardzo ważne. Wiadomo, że y, zabiegi typowo pożniwne, jak chociażby rozdrabnianie resztek, jak gruntowne przeoranie, środki do przyspieszenia fermentacji, no, to są rzeczy, o których rolnicy wiedzą, że należy to stosować, chociaż też bywa, że nie stosują. Kruszynek z kolei y, to jest dosyć nowa sprawa, metoda biologiczna. Mówiąc w uproszczeniu, kruszynek to mała kruszynka, którą napuszczamy na omacnicę. W jaki sposób Kruszynek pracuje na naszym polu. Kruszynek jest to taka niewielka błąkówka, muszka o połowę mniejsza od popularnie widzianej w naszych domach muszki owocowej. Tą muszkę wypuszczamy na plantację kukurydzy i ona, lata, latając wśród roślin kukurydzy, poszukuje złóż jaj o omacnicy prosowianki. I do tych złóż składa swoje jaja, z których rozwijają się larwy, które wyjadają nam wnętrze jaja żywiciela. Krótko mówiąc, z takich jaj opanowanych przez kruszynka nie wylęgają się gąsienice o omacnicy prosowianki. Także jest to taka walka, powiedzmy, biologiczna. Kruszynek jest stosowany tylko przeciwko jajom omacnicy prosowianki. Ale skoro to jest metoda biologiczna, to trudno mówić o takiej punktowo wyrażonej skuteczności, że powiedzmy 78 albo 95%, tu raczej mówimy o pewnych zakresach skuteczności, które mogą spaść przecież nawet do 10%, Pan mówił. Jak to jest z tą skutecznością kruszynka? Musimy pamiętać o tym, że kruszynek jest to żywy organizm niewielkich rozmiarów. Wobec tego jest bardzo podatny na wpływ warunków pogodowych, czy to silnych wiatrów, o intensywnych opadów deszczu, chłodów. Także w okresie, kiedy wykładamy kruszynka i wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne, może się zdarzyć, że jego skuteczność spadnie nawet do 10, 15, 20%. Ale kiedy kruszynek znajdzie odpowiednie warunki dla swojego rozwoju, i kiedy złoża jaja umacnicy prosowianki będą na plantacji, przede wszystkim tego kruszynka zastosujemy w odpowiednim terminie, który tutaj odgrywa kluczową rolę, no to ta skuteczność może wynieść nawet 80%. W moich wieloletnich badaniach, prowadzonych przez prawie 10 lat, średnia skuteczność kruszynka w ochronie kukurydzy w warunkach wysokiego nasilenia umacnicy prosowianki, to jest bardzo ważne, wynosi 50-60%. A więc jak nam walkę biologiczną, jest to skuteczność dobra. Oczywiście na plantacjach może być ta skuteczność większa, nawet do 80%, co jest bardzo pożądane, ale może się zdarzyć, że będzie po prostu znacznie niższa. No musimy, musimy właśnie korzystając z walki biologicznej, musimy mieć tą świadomość, że Ostatecznego efektu zwalczania nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponieważ nie mamy wpływu na warunki pogodowe tak naprawdę, żadnego. A, a czy manewrowanie ilością zrzucanego kruszynka ma jakieś znaczenie? Jakby go zrzucić dwa razy więcej to będzie dwukrotnie większa skuteczność czy nie? Decydując się na walkę biologiczną musimy stosować ją zawsze do zaleceń producenta. Y Producenci z reguły podają, że na jeden hektar powinniśmy uwalniać powyżej 200 tysięcy kruszynka i tak też tak z reguły się praktykuje. Jest to ale 200, powyżej 200 tysięcy to znaczy, że można 400 tysięcy. Oczywiście można, tylko że musimy się liczyć z tym, że to będzie wzrost kosztów, ale nigdy nie możemy, nie możemy przewidzieć, czy zwiększenie liczby kruszynka zwiększy nam skuteczność. Bo tutaj jak wspomniałem wcześniej warunki pogodowe, na nie nie mamy wpływu.